to your soul. Wszyscy wykazaliście się determinacją. Choć egzamin nie był łatwy. Jeszcze tylko jedno: gratuluję z danego testu. Tak, wszyscy zdaliście. Za wami pierwszy etap egzaminu na Czunina. A teraz życzę powodzenia kolejnym etapie. Tak, udało mi się, Kumalski! Tak, tak! <śmiech> <śmiech> Interesujący chłopak. Niewiarygodne. I pomyśleć, że stał egzamin oddając zupełnie czystą kartkę. Ciekawy dzieciak ten cały naruto uzumaki. Egzamin na Junina, etap drugi. Las śmierci. A... To miejsce przyprawia mnie odreszcze. <śmiech> Prawidłowo, nazywają je Lasem Śmierci. Wkrótce dowiecie się dlaczego. Zwają je lasem śmierci. Niedługo dowiesz się, dlaczego. Gadaj, co chcesz i tak mnie nie przestraszysz! To radzę sobie ze wszystkim! O! Widzę, że mamy tu twardziela. Jesteś pewien, że dasz sobie radę, a może trochę się boisz? Uh. Chciałam tylko oddać twój nóż. Dziękuję, ninja trawy. Wiesz, na twoim miejscu nie stałabym tak blisko. Chyba, że chcesz pożegnać się ze światem. Przepraszam. Chyba się zbytnio podekscytowałam. Nie chciałam cię skrzywdzić. Naruto? <śmiech> I wicewersa. Myślałam, że to las jest okropny, ale ci ludzie są jeszcze gorsi. Hej! Ciekawe, czy ja bym tak zrobił językiem? Mm, mm. Wszyscy są dziś jacyś nerwowi. Chyba coś wisi w powietrzu. Hmm. Zapowiada się ciekawie. Nerwowi? Rany! To ty rzuciłaś we mnie kunai! Zanim zaczniemy test, chciałabym wam coś rozdać. To jest standardowy formularz. Zanim zaczniemy, wszyscy musicie go dokładnie przeczytać, a potem podpisać. Po co? Niektórzy z was mogą nie wrócić, więc muszę się upewnić, że jesteście świadomi ryzyka. Żeby potem nie było na mnie. Ciężko <śmiech> będzie, na <prawdę> będzie. Ciężko będzie. <śmiech> Za chwilę dowiecie się, na czym będzie polegał test. Masz go Musicie wiedzieć, że ten test sprawdzi Waszą umiejętność przetrwania. Przetrwanie. Bez nadzieja. Hmm. A teraz posłuchajcie opisu terenu, na którym przejdziecie sprawdzian. 44 strefa bitewna posiada 44 zamknięte bramy, a na jej terenie znajdują się rzeki oraz las. Na środku w odległości 10 kilometrów od każdej z bram umiejscowiona jest zamknięta wieża. Na tym zamkniętym obszarze przeżyjecie szkołę przetrwania. Test składa się całkowicie pozbawionej reguł – walki o te oto zwoje. Obydwa? Tak. Będziecie walczyć zarówno o zwoje nieba, jak i o zwoje ziemi. W sumie w teście weźmie udział 26 zespołów. Połowa z nich będzie rywalizować o zwoje nieba, a druga połowa o zwoje ziemi. Przekażę je wam za chwilę. Teraz to one są dla was najważniejsze. Jasne. A jak zdać test? Musicie całą drużyną dostarczyć do wieży zwój ziemi oraz zwój nieba. W najlepszym wypadku połowa z nas obleje test. Każdy zespół ma takie same szanse zdobyć oba zwoje. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Aha, i jeszcze jedno. Jesteście ograniczeni czasem. Zadanie musicie wykonać w ciągu pięciu dni. Pięć dni tam? A co my tam będziemy jeść? Rozglądajcie się. W lesie jest mnóstwo pożywienia. Starczy dla każdego z was. Tak, ale... Nie tylko pożywienia jest tam mnóstwo. Czekają tam na nas straszne stwory i trujące rośliny. O, mamo! Zamknij się! To jest przecież test przetrwania! To oznacza że w tych okolicznościach ponad połowa drużyn go obleje. Dni są coraz dłuższe, a noce krótsze, więc nie będziemy mieli wiele czasu na sen i odpoczynek. To ogromne wyzwanie! Otoczeni przez przeciwników i pozbawieni czasu na odpoczynek będziemy musieli być czujni. Tak. Test oceni waszą sprawność działania na terytorium wroga. Będzie to bardzo trudne zadanie i jestem pewna, że nie każde z was temu podoła. A czy w trakcie można zrezygnować? Oczywiście, że nie. Nie możesz podczas bitwy powiedzieć, dzięki rezygnuję. To znaczy możesz, ale pewnie zostałbyś zabity. No to świetnie. To dopiero beznadzieja. Są też sytuacje, w których zostaniecie zdyskwalifikowani. Pierwsza jest jasna. Nastąpi to, gdy grupa nie dotrze do wieży z obydwoma zwojami w ciągu pięciu dni. Druga gdy stracicie członka drużyny lub gdy jedno z was nie będzie w stanie kontynuować zmagań. Jednak najważniejsze jest to, że żadne, absolutnie żadne z was nie może zobaczyć zawartości zwojów przed dotarciem do wieży. A, a co jeśli zwój przypadkiem się rozwinie? Powiem ci tak, młodzieńcze. Nie chcesz tego wiedzieć. Nie. Jako ninja również będziecie dostarczać tajne dokumenty. To będzie sprawdzian dla waszej uczciwości. To by było na tyle, a teraz każda z drużyn niech wymieni swoje formularze na zwój. Następnie wybierzcie bramę, którą wejdziecie do środka. Dzień dobry. Wybieram ja. Rozumiem. Nie będziemy wiedzieli, która drużyna ma, jaki zwój, ani który z jej członków go niesie. Uzyskanie tych informacji będzie kwestią życia lub śmierci. I Biki miał rację. Niech no, niech Dobrze! To dopiero Wszyscy są zdeterminowani, by wygrać. I wszyscy są moimi wrogami. Hmm... Chyba zaczynają rozumieć, na czym polega test. Proszę, proszę! Czyż to nie nasza mała nieudacznica? Co tam wielko czoła? Myślałam, że już dawno wypadłaś z gry. Powinni cię wywalić za wysokie czoło. To smutne. Zazdrościsz mi, że spędzę pięć dni z sasukę. Musisz wiedzieć, Ino, że złość piękności szkodzi. Choć nigdy nie grzeszyłaś urodą. Żydula! Ale nie! Tak. Wielko czoła? Żydula! Wielko czoła! Odpuść sobie, obie wiemy, że jesteś za słaba, żeby zdać ten test Tak, pewnie, zaraz cię załatwię eee! Eee! Eee! Eee! Całe szczęście, że nam się nie oberwało, dlaczego tak się nie lubią? Eee! A kogo to obchodzi, mam własne zmartwienia na głowie Co robisz? Och, och, naruto, ja... Tylko nic takiego. Cała Hinata. Dziwna, jak zwykle. Ja... Och... Jesteś ranny? Proszę, mam to coś. No to na razie! W takim razie zachowam to na później. Uwaga wszyscy! Zaczynamy wydawanie zwojów. Ciekawe, czy ktokolwiek z nich przeżyje. He, mamy zwycięstwo w kieszeni. Wszystkie drużyny dostały zwoje. Udajcie się teraz do swoich bram i czekajcie. Gdy bramy się otworzą, test się zacznie. Juhu! W przetrwaniu jesteśmy najlepsi, nie przegramy. Inata, lepiej się przygotuj. Dobrze. Najpierw weźmiemy się za Naruto. to jest, chipsy są, sernik w polewie czekoladowej jest. Super! Tak jest! Czekam na was, Kumalski! Dostaniecie ode mnie wielkie bęski. Hmm. Hmm. Hmm. Tak jest! <śmiech> Czas, żebyśmy wykonali nasze rozkazy. Nie dość, że muszę walczyć z frajerami z innych drużyn, to jeszcze muszę niańczyć gare. Zaczniemy odnowić już ich łatwym celem. Bez problemu zabierzemy im te swoje za wszelką cenę. Gajsensei, Sensei, będziesz ze mnie dumnej. Zobaczysz, wkrótce wszyscy poznają Rokali! <gry> Ej, słuchajcie uważnie robaki! Zaczęła się druga część testu. Wiecie kogo szukamy. Tak, tych wachorów! Dobra, ruszamy! Dobra, najpierw musimy znaleźć zwój. Gotowa Hinata? Mhm. Mm Spokojnie, li, to dopiero początek. Być może, ale... Kimkolwiek są nasi wrogowie, chcę ich znaleźć zanim oni znajdą nas. Ale narwaniec. Mamy tylko jeden cel, skupcie się na nim. Chciałem coś przekąsić, przecież muszę skądś szczerpać energię, prawda? Od rozpoczęcia testu nie minęło nawet 5 minut Właśnie, idziemy czodzi, mamy zadanie do wykonania Nie mogę się powstrzymać, muszę jeść to mój ulubiony przyspak Ty to twoje żarcie, to test przetrwania, powinieneś spakować więcej kunai, a mniej cukierków Szybko, schowajcie się Bez nadzieja. Jeszcze pięć dni przede mną. Skoro wszyscy i tak w końcu przyjdą do wieży, to zastawimy przy niej pułapkę i zabierzemy zwoje tym, którzy w nią wpadną. No, no. Mamy towarzyskie. Ha. Banda głupków, zachowują się tak, jakby chcieli, żeby ich złapano. Chyba wyczuli naszą obecność. Ale są tak beznadziejni, że nie potrafią nawet nas zlokalizować. Hej, co się dzieje? Masz coś pod koszulą. O, co to jest? Wygląda na to, że dopadły ich pijawki. Wyczuwają ciepłotę ciała i pot, a potem wszystkie naraz atakują ofiarę. Te bestie są sprytne. Wykorzystaliśmy ich instynkt, żeby schwytać wrogów. Złaś ze mnie! Mhm. O jedną drużynę mniej. <grym zjadka> Zabawa się zaczęła. To brzmiało jak jakiś krzyk. Nie podoba mi się to miejsce. Daj spokój. Nie ma się czego bać. To będzie bułka z masłem. Przepraszam, ale muszę... no wiecie... Ani mi się bać! Co to ma być? Nie jesteśmy psami! Zejdź mi z oczu i znajdź sobie jakieś krzaki! Aha, oh, kurczę, ale mam spust! Ze dwa wiadra! Ale z ciebie proszę. Czasami jesteś tak naprawdę odrażający! A. Sasuke! On nie zachował się aż tak źle! Chyba trochę przesadziłeś! Nie! uważaj, Sakura! On chyba zwariował! Chciałbyś tego! Po prostu uderzyłem szybciej niż ty! Sasuke, nie! Sam tego chciałeś! Sasuke, co ty robisz? Przyjrzyj mu się! Huh? Gadaj! Co zrobiłeś z Naruto? Co? Jak to? To ja jestem Naruto! A gdzie rana na twoim policzku? Nie wiedziałeś, że prawdziwy Naruto został zacięty w policzek tuż przed testem. Na dodatek pochwy na Shuriken masz na lewej, a nie na prawej nodze. Prawdziwy Naruto jest praworęczny. Twoja zdolność transformacji jest gorsza niż u Naruto. Kim jesteś? Rozgryzłeś mnie, ale i tak zdobędę wasz swój. Oddajcie mi go, bo pożałujecie. No więc, które z was go ma? Heh. W takim razie będę musiał pozbyć się was obojga. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. dialogi Maciej Wysowski. dźwięki montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział w Ewa Kania, Adam Kluciński, Joanna Pach, Marcin Przybylski, Kim Tabor, Cezary Kwieciński, Łukasz Lewandowski, Tomasz Własiak, Brywida Turowska, Leszek Stun, Adam Bauman i inni. Ten gość zapłaci za to, co zrobił. Jak można podkradać się do człowieka, który... To nie fair! Nawet kiedy z nim skończymy, i tak będziemy mieli mnóstwo roboty. Wredni ninja, gigantyczne węże, pięć dni ciągłego napięcia, a wszystko podczas tego strasznego testu. Uch, przydałyby się jakieś wakacje. W następnym odcinku jedz albo zostań zjedzonym. Panika w lesie. Zaraz, zaraz, to mi się nie podoba. Ani trochę.